W ramach rozmów z kandydatami na prezydenta Sopotu spotkaliśmy się dziś w Współdzielni Literackiej z Jakubem Świderskim. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmowę prowadzić będą... Agata Stoma. Maja Grabkowska. I Marcin Gerwin. Najpierwsze pytanie na pana plakacie jest wyraźnie napisane. Demokracja bezpośrednia. Co ma pan na myśli? Uważam, że w obecnym systemie politycznym ludzie, społeczeństwo, czyli obywatele o niczym nie decydują, mogą jedynie wybrać sobie polityków, którzy będą decydować za nich, bo taki mamy system demokracji przedstawicielskiej, który już no, od prawie... Ponad 200 lat od czasu zaborów no, mamy w naszym kraju i uważam, że to już czas zmienić w końcu. No dobrze, ale jak w praktyce e, mieszkańcy mogliby w bezpośredni sposób wpływać na decyzję w Sopocie? No bo tak czy inaczej radnych i prezydenta wybieramy, bo ordynacja tutaj pozostaje. Jakie konkretne rozwiązania w Sopocie by Pan proponował? No tutaj trzeba podzielić działania przede wszystkim na dwie części. Jedna to jest ta część, czyli działania wewnątrz systemu politycznego, który teraz mamy i działania zmierzające do zmiany obecnego systemu politycznego. Więc wewnątrz tych, wewnątrz obecnie funkcjonujących norm prawnych możliwe jest organizowanie referendów na różnorodne sprawy, w zależności od tego, jak sobie życzyliby tego mieszkańcy. Jest to formalnie, pra, prawno-formalnie możliwe, a właściwie się w ogóle z tego nie korzysta. Generalnie w całym kraju ludzie najwyżej głosują za y, odwołaniem, bądź, y, bądź, o, bądź prezydenta, bądź rady, a decyzje dotyczące konkretnych spraw pozostawiane są głównie radnym. No i ta druga część wszelkich działań, czyli działania zmierzające do zmiany systemu politycznego. Uważam, że jedyną możliwością zmiany jest działanie oddolne, gdyż liczenie na to, iż posłowie w Sejmie i w parlamencie mieliby zmienić system polityczny jest o tyle złudne, gdyż jest to całkowicie dla nich nieopłacalne, gdyż to oni są że tak powiem głównymi beneficjentami systemu demokracji przedstawicielskiej, dlatego należy działać oddolnie właśnie w ramach samorządów. No dobrze, referenda rozumiem, ale z referendami jest taki jeden mały problem, że czasami w praktyce wyglądają one tak, że jest to strzelanie w jakieś propozycje, których mieszkańcy nie znają. Dlaczego zatem nie konsultacje, tak żeby doprowadzić do sytuacji, w których mieszkańcy głosują świadomie? Nie wiem, uważa pan, że nie konsultacje? Właśnie uważam, że konsultacje tak, ale tutaj słyszę, że referenda tak. Nie no, konsultacje są, jak sama nazwa wskazuje, czymś, co sobie można pokonsultować. No i niech sobie społeczeństwo konsultuje między sobą, z radnymi, okej. Okay ale w ramach referendum, po zrobieniu sobie konsultacji między międzypartyjnych, międzydzielnicowych, ludzie muszą podjąć decyzję. Konsultacje to jest jedynie mówienie, co by się chciało, a referendum i podjęcie decyzji to jest podjęcie decyzji, a nie jedynie chcenie podjęcia decyzji. Dobrze, a w jakich... Sprawach mieszkańcy, Pana zdaniem, mogliby w bezpośredni sposób podejmować decyzje w, w, podczas referentów? No, uważam, że no, tutaj też musimy, że tak powiem, sobie zdefiniować parę spraw, bo po pierwsze, m, należy m, w większym stopniu wszelkie decyzje kompetencyjne m, z. z, z, z złożyć w ręce nie tyle mieszkańców miasta, co w ręce mieszkańców dzielnicy. Więc tutaj po pierwsze e, mieszkańcy dzielnicy powinni sobie decydować o wszelkich planach zakospodarowania przestrzennego, wszelkich, e, wszelkich działaniach mających na celu stworzenie czegoś w ich dzielnicy. No a w ramach miasta e, wydaje się, że e, akurat w Sopocie suma miliona złotych e, byłaby sumą która byłaby adekwatna tego, aby już mieszkańcy mogli decydować yy, o milionie złotych yy, w ramach yy, referendum. O tym, w jaki sposób wyda się dany milion złotych, no i więcej. Czyli, yy, znaczy od drugiej strony, czyli że jeżeli projekt, wartość projektu przekraczałaby milion złotych, tak, dobrze zrozumiałem, to miałoby wówczas zostać... Yy, rozpisane, ogłoszone referendum w sprawie, czy ten projekt mieszkańcy zatwierdzają lub czy go nie zatwierdzają, tak? Znaczy yy, yy, ten pomysł, aby robić referendum yy, w przypadku wydania każdorazowo miliona złotych może być przegłosowany, o ile mieszkańcy sobie zdecydują, że chcą robić referenda o każdy milion złotych. No rozumiem. Dobrze, czyli... Yy... Gwoli formalności, a co z, w takim razie z, z budżetem obywatelskim? Dlaczego nie decydować o wydatkach na projekty w mieście, w, w, patrząc na perspektywę innych projektów? Czyli, OK, mamy projekt za 2 miliony, i możemy go przegłosować tak lub nie w referendum, ale przecież wprowadzenie go do budżetu oznacza, że na przykład jakieś inne drobne projekty mogłyby zostać skasowane? Czy na przykład. Nie, znaczy bo rozważając perspektywę po prostu całego, y, wszystkich różnych pomysłów na to, co zrealizować w mieście z publicznych pieniędzy, czy nie lepiej jest myśleć właśnie o całości i wybrać, które są najbardziej prototowe, najważniejsze, a nie tylko zatwierdzać te, które są droższe niż milion? Mieszkańcy powinni móc decydować o tym, czy chcą referendum y nawet jeżeli tylko małe grupy obywateli chcą w jakiejś sprawie przeprowadzić referendum. Więc jeżeli ktoś będzie chciał przeprowadzić referendum o wydaniu 500 zł na nowe śmietniki i nie będą obywatele uważali, że inaczej się nie da, to mogą zebrać, ja proponuję 300 podpisów. To jest też kwestia tego, ile obywatele będą chcieli, aby było... Tych po, tych minimal, jaka byłaby minimalna liczba tych podpisów, aby móc zorganizować sobie referendum w, w danej sprawie. Tylko zaznaczam, że mm, przede wszystkim referenda na poziomie dzielnicowym, no ale no, niestety to by wymagało zmian prawnych na poziomie ogólnopolskim. Obecnie można robić tylko referenda, że tak powiem, postulatywne, czyli takie, w których mieszkańcy mogą się wypowiedzieć, a i tak nie podejmują decyzji. No ale to już jakby wchodzi w tą, w tą sferę zmiany prawa w całym kraju. Dobrze. Czy mieszkańcy, Pana zdanie, mogliby opiniować projekty architektoniczne, te, które są finansowane z pieniędzy z budżetu miasta? No, że tak powiem, No to pytanie się zawiera, znaczy odpowiedź na to, to pytanie zawiera się wydaje mi się w moich poprzednich odpowiedziach. No, bo no pytam mieszkańcy... pro forma, bo to jest pytanie do wszystkich kandydatów, dlatego żeby każdy kandydat mógł na nie odpowiedzieć wprost, dlatego też się zadaję. Hmm. To jeszcze raz. <laughs> czy mieszkańcy mogą, e, czy mieszkańcy mogą opiniować e, Pana zdaniem projekty architektoniczne, finan które byłyby finansowane z pieniędzy budżetu miasta. Czyli na przykład gdybyśmy stawiali nową szkołę i byłby jakiś tam ekstremalnie dziwny projekt, czy mieszkańcy mogliby go zaopiniować, że nie, nie, my nie chcemy, chcemy inny projekt i się wypowiedzieć w tej sprawie. Opiniować to sobie de facto może każdy wszystko, choćby nawet samemu w domu. Kwestia jest tego, czy mieszkańcy opiniują, czy podejmują decyzje. Dla mnie to jest zasadnicza różnica, bo wyrażenie opinii nie wiąże się z podjęciem decyzji. Dlatego y, oczywiście, że mogą sobie y, opiniować, no, ale to na zasadzie tego, że każdy sobie może Nie, mówić em, co chce albo myśleć co chce. Miałem na myśli konsultacje społeczne, że to jest forma y, wyrażania opinii przez mieszkańców, którą dziś mamy po prostu do wykorzystania jakby od ręki. Znaczy, ja uważam, że konsultacje są krokiem w dobrym kierunku, ale są to jedynie półśrodki i y, y, y, y jest to jakaś forma, że tak powiem, Forma przejściowa do tego, aby dojść do rzeczywistej demokracji bezpośredniej. Dobrze, czyli zakładam, że no to też właśnie pytanie pro forma, prawo ogłoszeń, mieszkańców do ogłoszenia konsultacji społecznych. No, jeżeli by się chcieli bawić w półśrodki, to proszę bardzo.